Ci z nas, bracia, którzy już od lat się tak zbieramy, spotykamy, znamy trochę klimat tych spotkań, znamy braci, którzy tutaj stają i dzielą się i myślę, że nasza percepcja jest troszkę inna od tych wszystkich, którzy przyjeżdżają pierwszy raz, czy drugi, czy trzeci jeszcze nie wszystko łapią, ale myślę, że tak tutaj to wszystko tak działa, że łatwo się w tym odnaleźć i... Nie jesteśmy chyba zbyt skomplikowani w tym, co się tutaj dzieje i też mamy taką wolność i swobodę i do tego się zachęcamy, że jeżeli w tym, co słyszymy, gdzieś tam rodzą się jakieś nasze pytania, czy nie jesteśmy pewni, czy coś dobrze zrozumieliśmy, no to mamy taką wolność, żeby o tym porozmawiać. Nikogo tutaj nie traktujemy jako Alfę i omega nikogo nie traktujemy, że nie wolno zadawać pytań czy coś takiego, tylko mamy taką swobodę braterską, właśnie te, te tego chcemy, tak? Tak, tak to widzimy od lat, kiedy się spotykamy, że chcemy mieć ze sobą prawdziwie taką braterską społeczność, której nie boimy się skonfrontować brata, zapytać, dlatego ci z was, którzy mówią tutaj świadectwa, może czasami jesteście przyzwyczajeni do tego, tak jak wczoraj tutaj Maciek wypytywał brata o pewne jego tutaj przeżycia, doświadczenia, czy ja tutaj zadałem jakieś tam dwa, trzy pytania, ale to normalne, tak no, rozumiemy to, że chcemy się upewnić, bracie, co ty przeżyłeś, co ty, co ty myślisz, jak to, jak to działa, więc nie, nie, nie odbierajcie tego, jako jakiś nasze brak zaufania czy, czy niezrozumienie w takim sensie, że zraz tutaj się sprzeciwiamy, to w ogóle nie o to chodzi. To tylko jest próba lepszego zrozumienia, to jest próba wyjaśnienia może czegoś, co dla nas albo jest nowe, albo niezrozumiałe, albo chcemy się upewnić, że bracie naprawdę to masz na myśli, a nie tamto. Więc w takim duchu przyjmujcie te pytania, które mogą padać do tych braci, którzy mówią świadectwa. I ja też tylko króciutko chciałem się odnieść do tego, o czym Waldemar mówił, z czym się obo, obiema rękami podpisuje, niemniej jednak padło pewne stwierdzenie, które myślę mogłoby być niewłaściwie rozumiane. Ja, tak jak mówię, już Waldemara znam troszkę i nieraz o różnych trudnych tematach rozmawialiśmy i, i jakby słuchając go wiem, gdzie on zdąża. Natomiast tak tylko pomyślałem, że to warto byłoby dotknąć tego tematu. Pewnie jeszcze jakieś inne rzeczy, które też jak dla mnie wiążą się z tym, co, o czym rozmawialiśmy w Połczynie zeszłym razem, gdy bracia mówili na temat istoty wiary. To, to jest temat, który od tamtej pory gdzieś we mnie żyje i który cały czas no, drąży, że tak powiem, mnie. I już wtedy w drodze żeśmy dużo czasu poświęcili z braćmi rozmawiając o tym i może jeszcze będzie czas, jeśli nie teraz, to następnym razem może wrócić do tego tematu, bo, bo jak dla mnie warto byłoby jeszcze wrócić do tego tematu i troszeczkę go poszerzyć być może. Natomiast to, co dzisiaj Waldemar powiedział, padło takie stwierdzenie, że miłość, miłość Boga pozbawiona bojaźni Boga. Tak to sparafrazuje, to co Waldemar powiedział, że tu jest wielkie niebezpieczeństwo, kiedy mówimy o tym, że mamy kochać Boga, jednocześnie nie mając bojaźni wobec Boga. I kiedy Waldek to mówi, to ja się z tym zgadzam. Amen, tak jest, nie ma prawdziwej miłości do Boga bez bojaźni Boga, właściwie pojmowanej. I jest taki wiersz w pierwszym liście Jana, w czwartym rozdziale, który jest często cytowany przez takich nieuważnych słuchaczy i przez ludzi, którzy słysząc tego typu stwierdzenia powiedzą, no nie, nie, nie, bracie, bo przecież jest napisane, że w miłości nie ma bojaźni. Tak? Jana 4. 18. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, czyli można tutaj zacytować ten fragment i powiedzieć, nie bracie, nie, jak jest miłość, to już nie ma bojaźni, jak jest miłość, to już nie masz się co Boga bać, po prostu On jest Twoim tatusiem kochanym, który tylko Cię kocha i nie musisz się niczego w Nim obawiać. I to jest jeden z takich, myślę, znamiennych przykładów tego, co dzisiaj się robi z pismem, w jaki sposób się bierze pismo, często właśnie nawet go nie, nie czytając, tylko cytując gdzieś w jakichś wypowiedziach i tworząc fałszywe wyobrażenie tego, co pismo mówi. Jeśli weźmiemy ten wiersz w kontekście jego chociażby przeczytamy dalszą część tego wiersza i wcześniejszy wiersz, to widzimy o jakiej bojaźni Jan tutaj mówi. Jan nie mówi tutaj o bojaźni przed Bogiem, mówi o bojaźni przed karą. I to jest wielka różnica. Bojaźni przed karą, jeśli mamy w Chrystusie Zbawiciela, jeśli mamy w Chrystusie orędownika, jeśli prawdziwie jesteśmy pojednani z Bogiem przez Jego krew,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 że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu. Więc tu jest ważny kontekst, w którym Jan mówi o dniu sądu i o tym, jak my oczekujemy przyjścia sądu Bożego. Czy jesteśmy ludźmi, którzy boją się sądu, boją się, że zostaniemy skazani za nasze grzechy, czyli nie, nie, nie, nie wierzymy, że Jezus zapłacił za nasze grzechy, że oczyścił nas z naszych grzechów i że już naszych grzechów i niewsprawności nawet nie wspomni. Więc tutaj ważny jest ten kontekst, w którym te słowa padają. Wiemy, Możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. I tutaj wchodzi ta kwestia sprawiedliwości danej nam i przejawiającej się w naszym życiu. Jeśli my jesteśmy tacy jak On na tym świecie, jeśli rzeczywiście wzrastamy w Jego podobieństwo, wzrastamy w Chrystusa, w naszej wierze, ale też i w naszym życiu, w naszym postępowaniu. Wtedy nie obawiamy się tego dnia, nie obawiamy się tego sądu, nie dlatego, że polegamy na naszej sprawiedliwości, na naszych, uczynków, na naszych uczynkach, ale prawdziwie wierzymy w Chrystusa i to działa, i to się manifestuje w naszym życiu i postępowaniu. Wtedy jesteśmy spokojni na ten dzień, położyliśmy ufność w Chrystusie, On jest naszą sprawiedliwością, On jest naszym zbawieniem. On jest naszym ratunkiem, więc nie musimy się bać tego dnia sądu. I wtedy w takiej miłości, w takiej miłości Chrystusa, w takim poznaniu Go, w takim poznaniu Boga, który dał swojego Syna za nas, żeby nas uratować z naszego grzechu, w takiej miłości nie ma bojaźni przed karą, przed sądem, nie przed Bogiem. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. To jest kontekst. Bojaźń, która drży przed karą, która się boi, że Bóg nas pośle do piekła, że Bóg nas odrzuci, że Bóg nas osądzi. No, taka bojaźń jest w sercu człowieka, który nie zaufał Chrystusowi, który nie zna Chrystusa. Jeśli ktoś zaufał Chrystusowi, jeśli ktoś wie, jak jesteśmy przez Boga umiłowani, jak Bóg zapłacił ogromną cenę, by nas wykupić z naszego grzechu, oczyścić nas z naszego grzechu i jeśli w to uwierzyliśmy z łaski Bożej, jeśli Bóg otworzył nasze oczy, otworzył nasze serca i pozwolił nam ujrzeć Chrystusa w Jego chwale, w Jego miłości, w Jego łasce, to to usunęło ten, ten strach z naszych serc. Natomiast to nie oznacza, że nie ma w nas bojaźni przed Bogiem. I tutaj też by należało chyba zdefiniować tą bojaźń i trzeba byłoby może poświęcić troszkę więcej czasu na to, bo znowu dzisiaj też niektórzy mówią, że, że ta bojaźń jest tylko szacunkiem wobec Boga. Niektórzy w ten sposób sobie radzą i w ten sposób to jakby upraszczają, że to słowo bojaźń oznacza szacunek wobec Boga. Oczywiście w tym słowie jest ten aspekt szacunku wobec Boga i w naszym kontekście przystępowania do Boga, w poznawaniu Boga trudno, żebyśmy Go nie szanowali, trudno, żebyśmy Go nie respektowali, jeśli zdajemy sobie sprawę z Jego majestatu, z Jego mocy, z Jego chwały, z Jego możliwości, z Jego atrybutów, jakie je poznajemy i przyglądamy im się, to to budzi głęboki respekt, głęboki szacunek. Ale więcej, myślę, że ten aspekt bojaźni w takim sensie lęku też nam towarzyszy. I jak przeczytamy wypowiedzi apostołów, szczególnie apostoła Pawła, to on mówi o lęku, który mu towarzyszy, lęku, żeby zlekceważyć tą właśnie walkę z grzechem, walkę z niesprawiedliwością, która podnosi się w naszym życiu, obawę przed tym, żeby okazać się niewiernym sługą Chrystusa żeby wydać złe świadectwo o Chrystusie przez naszą jakieś zaniedbanie w naszej służbie. Więc Paweł mówi o bojaźni w takim sensie, myślę, lęku, bo też o tym mówi w kontekście zdania sprawy przed tronem Chrystusa. Mówi, wiemy, co to jest bojaźń Boża, Paweł mówi i mówi o tym w kontekście tego, że musimy stanąć wszyscy przed Trybunałem Chrystusa i zdać sprawę z tego, jak zarządzaliśmy jego majątkiem, jakimi byliśmy szafarzami, więc ten aspekt bojaźni też jest częścią tego. Oczywiście on nie jest dominujący, on nie jest paraliżujący, on nie prowadzi nas do takiego strachu, w którym byśmy się chowali przed Bogiem i uciekali przed Nim, ale jest to pewna, pewna świadomość tego, że nie możemy lekceważyć Boga, jego błogosławieństwa, Jego darów, Jego powołania, tego wszystkiego, czym nas hojnie obdarzał. To powinniśmy z bojaźnią y, tym, tym zarządzać, tak jak z bojaźnią sprawujemy nasze zbawienie, prawda, że tutaj jesteśmy świadomi, że za wielką cenę jesteśmy kupieni, Bóg no, zrobił wszystko, żeby nas uratować, żeby nas zbawić, jakże my teraz możemy lekceważyć to, w sensie bawić się z grzechem, marnować nasz czas, no, no nie możemy, no tutaj musi być w nas ten, ten lęk, żeby teraz coś takiego robić, żeby, żeby teraz pozwalać sobie na cokolwiek, co mogłoby nas zniszczyć, cokolwiek, co mogłoby nas oddzielić od Boga, cokolwiek by mogło nas doprowadzić do stanu bezużyteczności dla Boga, jakiejś, jakiej, jakiejś wegetacji chrześcijańskiej. To są, to są straszne rzeczy, a mamy przecież wokół siebie przykłady ludzi, których znamy osobiście, którzy niestety przez właśnie taką lekkomyślność jak Ezaf stracili Boże błogosławieństwa, stracili życie, stracili wiarę, stracili gorliwość, stracili zapał, stali się bezużyteczni, stali się duchowymi wrakami, a niektórzy rozbitkami nawet w wierze, więc tutaj w tym sensie myślę, ta bojaźń nam towarzyszy, ale to jest bojaźń przed Bogiem, która jest początkiem mądrości, i która nam będzie towarzyszyć do końca naszych dni. Mam nadzieję, dałby Bóg, żebyśmy nie stracili tej bojaźni Bożej, ale Waldemar nie o tym mówił. Aldemar tutaj właśnie pokazywał, znaczy o tym mówił, sorry, właśnie o tym mówił, tak? że nie mówił właśnie o tym strachu przed sądem, nie mówił o tym, nie straszył nas piekłem itd., tylko właśnie mówił o tej konieczności, tej, tej właściwej bojaźni, która, która nam towarzyszy i której ten wiersz absolutnie nie przeczy. Tak? Ten wiersz harmonizuje się idealnie z tym, jeśli właśnie rozumiemy, że Biblia używa tego słowa, w odniesieniu nie do jednej rzeczy, tylko do różnych rzeczy, a tutaj właśnie jest w kontekście bojaźni przed karą. To tylko moja taka może przydługa trochę dygresja i, i odpowiedź na to.